I bracia, to jest czas, gdy Jezus będzie dokonywać w nas wielkiej rewolucji dzisiaj. Bo czasami Słowo Boże objawia się nam jako, mówi samo Słowo, jako miód na serce. I ty przychodzisz i się tym kazaniem tak delektujesz jak miód na serce. Innym razem Słowo Boże objawia się nam, jak dobra kromka chleba, jak chleb i ty czujesz się taka nakarmiona, jakie dobre było to Słowo Boże. Ale też Słowo Boże mówi, że Słowo Boże jest czasami jak młot, który kruszy skałę. A w innym miejscu Paweł mówi do Hebrajczyków, że Słowo Boże czasami jest jak miecz, który nas odcina od tego, co jest złe. I dzisiaj takie będzie, jak miecz, który chce nas odciąć od tego, co jest złe w naszym życiu. I dzisiaj będzie takie słowo Boże, jak młot, który chce skruszyć w nas to, co jest grzeszne. I może czasem troszkę poboli dzisiaj, ale nie po to, by bolało dla bolenia, ale po to, abyśmy byli święci. Bo to jest Twoje powołanie: świętymi bądźcie jak Bóg jest święty i jeśli nawet coś nas czasami boli i jeśli nawet słowo Jezusa demaskuje mój grzech, aby mnie uwolnić to tylko po to, abym ja była święta abym ja był święty cała dla Jezusa chcemy tego? Amen? po to tu jesteśmy widzisz my żyjemy w świecie każdy z nas jako chrześcijanie tego świata nie możemy uniknąć, nie możemy go opuścić, bo tu się narodziliśmy i tu żyjemy w świecie, w konkretnej sytuacji, żyjemy w jakiejś kontekście w pracy, w szkole i świat nas otacza, świat, w którym jest i dobro i zło, ale niestety ten świat jest bardzo często dotknięty grzechem i złem. I tak było od początku, dlatego święty Jan, apostoł, już dawno mówił, 1 Jana 5:19, że cały świat leży w mocy złego. I u świętego Jana świat jest symbolem zła w świecie. I gdy w Biblii czytamy o świecie, to jest to symbol zła w świecie. I tak dlatego święty Jan mówi, cały świat leży w mocy złego. Widzisz, jaka mocna prawda. To znaczy, że mamy przeciwnika złego. Mamy przeciwnika diabła, który oddziaływuje na świat, który oddziaływuje na człowieka, na jego wolę, na jego rozum, umysł, na ciało, na relacje między nami także, na przywódców. I musimy być świadomi tego wroga, wroga naszego zbawienia. Dokument Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary pod tytułem Wiara Chrześcijańska i Demonologia pokazuje nam rzeczywistość wielkiej duchowej walki, w której my uczestniczymy i w której każdy z nas ma być świadomy tej walki, tego zmagania duchowego, w której my także jesteśmy. I tu nie ma żartów, bo jest to walka duchów, w której my uczestniczymy. Dlatego też, widzisz, Jan apostoł mówi, cały świat leży w mocy złego. Do takiego stopnia on oddziaływuje. Tak mocno, tak silnie. I ten wpływ diabła widzisz wszędzie, wystarczy, że włączysz telewizję, włączysz internet, włączysz radio, pójdziesz do kiosku z gazetami porozmawia z różnymi ludźmi. Widzisz, jak trucizna złego rozlała się na cały świat. I wobec tego my nie możemy milczeć, bo tak jest. I uczeń Jezusa widzi to. Demaskuje to. Tak. Dlatego święty Jan mówi w swoim słowie pierwszy list Jana 2,15 Nie miłujcie świata. Nie miłujcie świata. Ani tego, co jest na świecie. Nie miłujcie tego świata, tego świata, który was otacza, czyli tego zła w świecie. Ty masz miłować Boga. Zanim idziesz, dlaczego, postawimy pytanie, dlaczego ja mam nie miłować tego świata, w którym żyję? O, widzisz, odpowiada ci święty Jan, także ten apostoł umiłowany, w drugim liście Jana, werset 7. Wielu pojawiło się na świecie właśnie, na świecie, zwodzicieli, którzy nie uznają Jezusa. W tym świecie, widzisz, wielu jest zwodzicieli, kłamców, którzy zwodzą, oszukują, którzy chcą zniszczyć dzieci Boże. To jest ta rzeczywistość duchowej walki. Wielu zwodzicieli pojawiło się, dlatego uczeń Jezusa będzie nieustannie rozznawać. Będzie ostrożny, bo wie, że w otaczającym Go świecie jest tak wielu zwodzicieli. Już Biblia tego demona zwodziciela od początku demaskuje w Starym Testamencie. Nazywa się on demon Belial, 28 razy w Piśmie Świętym, zwodziciel który chcecie ukłamać, który chcecie oszukać, zawsze pod pozorem dobra. Przykład takiego zwodzenia. Sztuki walki, karate, inne dyscypliny walki. Matka posyła dziecko na karate, myśli sobie, poćwiczy, poćwiczy, ale to jest tylko początek. Pokłony, pokłony człowiekowi, pokłony coraz głębsze, coraz bardziej w tajemniczanie. Oswajanie z przemocą, a potem się kończy, jak w życiu ksiądz Dominik Chmielewski, były dyrektor techniczny karate Polska, na całą Polskę, który daje świadectwo, jak potem doszedł do 43 sposobów zabijania człowieka w karate. Dzieci też słuchają. A więc widzisz, jak zwodzenie prowadzi na początku pod pozorem dobra, a potem człowiek związany, zniewolony ulega temu. Dlatego też nie daj się oszukać, nie daj się ukłamać szatanowi. Uważaj i odcinaj się od tego wszystkiego, co jest złe. Odcinaj się bardzo radykalnie. Mówi święty Paweł II do Tymoteusza, 3,13. Zwodziciele! Będą posuwać się dalej, ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając. Widzisz, to jest ta rzeczywistość duchowej walki. I dlatego też prosimy Jezusa, Panie Jezu uwolnij nas od wszelkiego zakłamania. Panie Jezu uwolnij nas i daj nam rozeznanie, byśmy nie ulegali temu, który jest zwodzicielem. Daj nam poznanie grzechu. Daj nam wrażliwość serca. Byśmy unikali wszystkiego, co jest zwodzeniem w naszym życiu. Amen. Amen. Ty nie musisz się bać tego, który jest zwodzicielem. Dlaczego? Bo Ty masz wiarę w sercu. Ty masz Jezusa Chrystusa. I to On zawsze Ci pomoże demaskować zło. On zawsze da Ci światło. Bo tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, właśnie ten świat, to zło w świecie, jest nasza wiara, jak mówi święty Jan I, Jana 5,4. To jest właśnie zwycięstwo. Twoja wiara i mocą wiary w syna Bożego. Ty masz siłę, aby odpierać wszystkie ataki złego. Dlatego niczego nie będziemy się bać, ale będziemy się odcinać od tego zła w świecie, aby mu nie ulegać aby nie ulegać, aby nie dać się wprowadzić w te szpony złego ducha, bo Bóg chce abyś była święta abyś był święty, jak mówi słowo świętymi bądźcie, bo ja jestem święty dlatego dzisiaj Panie Jezu prosimy Cię odetnij nas od wszelkiego zła, uwolnij nas od wszelkiego zła, by nasze serca były wrażliwe na zło i abyśmy byli dla zła zamknięci dla zła, dla grzechu Niewidzialni. To jest nasza droga, droga ucznia Jezusa. Słowo Boże mówi bardzo mocno, by nasze oczy i uszy były zamknięte na każdą rzeczywistość dotkniętą grzechem, złem, przemocą. Mówiłem już o tym w czerwcu, a teraz tylko przypomnę. Izajasza 33,15. Co poleca Słowo Boże? Zatykać uszy, by o krwi nie słuchać. Zamykać oczy, by na zło nie patrzeć. Ilekroć zatem widzisz, włączasz internet, telewizję, ilekroć słuchasz radio albo innego człowieka, twoje oczy i uszy powinny być zamknięte na to wszystko, co jest zło. Po to, by diabeł nie zainfekował trucizną. Twojego serca, bo gdy diabeł wprowadzi już tą truciznę, ten wąż, wśliznie się i trucizna będzie wprowadzona w Ciebie, w Twoje życie, ta trucizna zacznie pracować i zacznie Cię osłabiać coraz bardziej i bardziej, Także potem ten wąż przychodzi i widzi ofiarę już uśpioną i może udusić z łatwością, a Ty jesteś już unieruchomiony. Dlatego też Izajasz 33,15 zamykać oczy, by na zło, by zła nie słuchać zamykać uszy by one były niedostępne dla tego wszystkiego co jest złe to jest droga uczniów Jezusa tym bardziej dziś gdy żyjemy w cywilizacji, którą Jan Paweł II nazwał cywilizacją śmierci kulturą śmierci Widzisz, do tego stopnia jest ona nasączona tą trucizną złego, że my musimy się odcinać od tego. I wtedy przyjdzie uzdrowienie i uwolnienie do Twojej duszy, kiedy Ty się odetniesz od tego wszystkiego, co jest złe. Amen? Panie Jezu, daj nam wrażliwość serc. Daj nam wrażliwość serc i zdrowe sumienia. Abyśmy nigdy nie dali się złemu duchowi. Święty Paweł mówi, słuchaj tego słowa: unikajcie wszystkiego, choćby miało nawet pozór zła. Nawet gdyby ono się tak wydawało lekko złe, unikajcie wszystkiego, choćby miało nawet pozór zła. 1 Tesalonicza 5,22. Czyli ty masz unikać nawet tego, by nie było żadnego pozoru w złym. Unikać tego. A święty Piotr radykalnie, on już do bólu mocno mówi tak. 2 Piotra 2,20: Uciekajcie od zgnilizny świata. Dlaczego tak radykalnie ktoś powie? Dlaczego tak mocno? Dlaczego tak radykalnie? Otóż widzisz, odpowiedź na to święty Jakub 4,4. Dlatego, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Jeśli ty idziesz na kompromis, jeśli ty chcesz się przypodobać trochę modzie tego świata, wchodzisz w nieprzyjaźń z Bogiem. A Jakub powie 1,27, że macie zachować samych siebie nieskalanych od wpływu świata nieskalanych od wpływu świata to jest Twoje powołanie aby nic złego w Ciebie nie weszło aby Twoje serce całe Twoje życie było niewidzialne dla zła niektórzy idą na takie kompromisy otworzy, troszeczkę otworzę furtkę, troszeczkę spróbuję tego co nowoczesne, współczesne Joga, medytacja wschodu, jakieś dziwne techniki z zagranicy, i wydaje się im, że oni wiedzą lepiej, i mówią mi, no tak, ale to nie jest grzech, to nie jest grzech, i to, i to, i tamto, to nie jest przecież grzech. A ja Cię pytam, siostro i bracie, kto upoważnił Ciebie, by definiować, co jest grzechem, a co nie? Kto upoważnił Cię do definiowania, co jest dobre, a co złe? Tylko Bóg ma tą władzę. I od początku w raju to tylko Bóg już zdecydował, co jest dobre, a co złe. Co jest grzechem, a co nie. I gdy Ty chcesz decydować, co jest dobre, a co złe, decydować, co jest grzechem, a co nie jest grzechem, to Ty chcesz się stawić w miejsce Boga, to Bóg zdecydował, i Słowo może przedstawiać Ci bezspornie, bezdyskusyjnie, co jest grzechem, a co nie. I dlatego też widzisz, samo Twoje sumienie nie wystarczy tu, bo ktoś przyjdzie i powie do mnie: Ja w sumieniu nie czuję, żeby to był grzech, i ja w sumieniu nie czuję, żeby i to był grzech, ha, ale widzisz, to sumienie może być zatrute. To sumienie może być zafałszowane. Sumienie może być już dotknięte tą trucizną, zainfekowane tym złem, bo ktoś jest pod wpływem świata i już ma skrzywione sumienie. I właściwie nie patrzy na rzeczywistość. I dlatego tylko Słowo Boże definiuje, co jest grzech. I mówi człowiekowi bezdyskusyjnie. I tą naukę Kościół właśnie przekazuje przez kapłanów. Przez kapłanów co jest grzechem, a co nie. Dlatego nie dajemy się zwieść żadnym fałszywym naukom. Joga, medytacje wschodu, to już dawno zdemaskowane przez Kościół. W dokumencie watykańskim Jezus Chrystus dawcą wody żywej jest to dawno zdemaskowane, potępione. Odsyłam was do lipsowego numeru Egzorcysta, który na ten temat także traktuje a jeśli ktoś chce głębiej, to zapoznaj się ze świadectwem ojca Jacques-Marie Verleon, Verlinde, się pisze Verlinde, Verleon, który w Tybecie osiągnął największe stopnie wtajemniczenia, a potem spotkał Jezusa i demaskuje to całą duchowość wschodu, która jest pod wpływem złego. Jezus nie chce, byśmy tymi nowinkami jakimiś dawali się zwieść. Jezus tego nie chce. Jezus chce, byśmy byli czyści byśmy tylko Jemu byli poddani i nie mieli żadnych furtek w naszym życiu bo gdy te furtki będą pootwierane to zło będzie wchodzić w Ciebie niszczyć Cię dlatego my odcinamy się a zarazem wyrzekamy wszystkich furtek to odcięcie jest konieczne Abyśmy byli święci, abyśmy nie mieli żadnych związań duchowych z tymi rzeczywistościami poza nami, które są grzechem. Dlatego prosimy Cię Jezu Chryste, uwolnij teraz swoje dzieci. Uwolnij Jezu Chryste swoje dzieci. Uwolnij każdego z nas od tego wszystkiego, co jest grzechem. Uwolnij swoją moc, przez moc swojej krwi. Przez moc swojego krzyża, przez moc swojej śmierci uwolnij swoje dzieci Jezu Chryste, by nie miały żadnych związań. Dotknij teraz każdego, kto ma jakiekolwiek związanie, jakikolwiek grzech powtarzający się. Uwolnij od trucizny złego, Panie Jezu Chryste. Prosimy Cię o to uwolnienie od wszelkiego związania. Amen. Amen. Te związania różnego rodzaju Dotyczą i mężczyzn, i kobiet. Podam wam prosty przykład dla was kobiety. Demon w czasie egzorcyzmu jednego wyryczał takie słowa. Raduje się, gdy patrzę na masy kobiet biegających za nowoczesną modą. My, demony nierządu, czekamy na okres letni, aby jeszcze więcej ludzi związać naszymi sieciami nieczystości. Tyle demon. Widzisz? To jest związywanie duchowe. To są sieci duchowe, które w imię Jezusa mamy rozcinać i im nigdy nie ulegać. Inny przykład, historia z życia konkretna. Tutaj, z tych nabożeństw, pewna kobieta. W liceum zakochała się. Dziewczyną była. Zakochała się drugim chłopaku. Cały czas o nim marzyła rozpamiętywała. Ale potem straciła go z oczu i wyszła za mąż, za innego mężczyznę. Miała z nim dwoje dzieci. Wszystko pięknie szło, ale z tyłu głowy, z tyłu głowy ta kobieta cały czas pamiętała o tamtym z ogólniaka. Cały czas go gdzieś tam trzymała. Na wypadek tak jakby, a może coś jednak, coś by z nim było. I widzisz, przyszła taka chwila. Furtka nie zamknięta. Demon się czepił. I przyszedł taki moment, że inna koleżanka, ta z ogólniaka też, tego samego, przyszła, bo wiesz, ten Krzysiek, on myśli o tobie. On cię wspomniał, on o tobie pamięta i pytał, że może byście, byście się spotkali. Jak ona to usłyszała. Jak ona tylko na to czekała. Widzisz, jak demon żeruje na niezamkniętych furtkach, na nierozciętych duchowych więzach i jak wystrzelona z procy zostawiła dwoje dzieci tego męża. Wszystko runęło. Poleciało. Demoniczne więzi. Niepozamykane furtki. To jest okazja do tego, by zły powracał, atakował i niszczył. A tego Jezus nie chce. Dlatego odetnij się raz, na zawsze, do końca. Od tego, co jest grzechem i co wywołuje grzech. I co prowadzi do grzechu. Raz na zawsze, do końca. To jest Ewangelia. To jest Jezus Chrystus, który mówi do nas wielką mocą. Mateusz 5:29 o trzech czasownikach akcji. O trzech czasownikach nawrócenia. Wyłup, odrzuć, odetnij. Tutaj nie ma żadnego ale... Tutaj nie ma widzisz żadnego jeśli, a może... To są trzy czasowniki akcji Jezusa, poza wszelką wątpliwością. Wyłup, odrzuć, odetnij w swoim życiu to, co jest grzechem, co prowadzi do grzechu. Jeśli coś jest powodem dla ciebie grzechu, odetnij się od tego, mówi Jezus. Wyłup to, odrzuć od siebie i wtedy twoje serce będzie rzeczywiście mogło doświadczać uwolnienia. Panie Jezu, daj nam tą siłę, ponadnaturalną łaskę, siłę ponad naturalną, by każdy z tutaj z obecnych mógł się odciąć w imię Twoje, by móc doświadczać całkowitej wolności, całkowitego uzdrowienia od Boga. Amen. Amen. Dlatego Paweł mówi do Rzymian 12,2. Nie bierzcie wzoru z tego świata. Nie bierz wzoru z tego świata, z tego stylu, który proponuje ci świat. Lecz, co mówi Paweł, przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Po co? Ja zadam pytanie, po co? I odpowiada Paweł, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Po to właśnie ja mam nie brać wzoru z tego świata. Ja mam przemieniać swój umysł by rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest Bogu przyjemne, a nie co modne. Co jest Bogu przyjemne, Bogu miłe, a nie to, co robią inni w Twoim otoczeniu. Widzisz, to jest Twoja droga. Twoje powołanie. Co jest wolą Bożą, by ją czynić. Popatrz na swoje życie, na swoje serce. Na te chwilę, kiedy jesteś sam. Tam najbardziej wychodzi czy ja szukam woli Bożej w samotności, w samochodzie, w pokoju, gdy jestem poza żoną, poza mężem. Czy szukam woli Bożej, czy szukam tego, co jest Bogu miłe, Bogu miłe, co jest Boże, czy za tym idę. Tego Pan od nas oczekuje i o to nas prosi. Bo dziś, słuchaj, będzie się liczyć tylko Radykalizm w wierze. Radykalni chrześcijanie. Nieletni, niepołowiczni, nie od czasu do czasu. Nie chwiejni jak chorągiewka raz w prawo, raz w lewo. Nie chwiejni jak wiatr zawieje, co powie koleżanka, kolega. Ale stałość w wierze. Radykalnie do końca. Wybierz dziś Jezusa Chrystusa. Wybierz Jezusa Chrystusa także wtedy, bracie mój, siostro, kiedy otoczenie idzie zupełnie w inną stronę, to ty właśnie masz płynąć pod prąd, nie zgadzając się z tym, co otoczenie ci mówi, jeśli ci mówi coś niebożego. Płyń pod prąd, a nie z prądem. Bo wiesz, jaka jest różnica? Tylko zdrowe, mocne ryby płyną pod prąd. One mają tą siłę w sobie, a te, które nie mają siły, te, które są martwe, płyną z prądem. Prąd je niesie, gdzie chce. One ulegają, te martwe ryby, ulegają prądowi rzeki. A Ty masz moc Ducha Świętego. Tu masz moc Ducha Świętego w sobie, by nie ulegać Młodzie tego świata, by płynąć pod prąd, Także wtedy, kiedy otoczenie dotknięte trucizną złego woła zupełnie inaczej. Nie ma miejsca na kompromisy z diabłem. Nie ma miejsca, ale co robi chrześcijani? Przeciwstawia się złu. Nie ulega. Nasz rodak, święty Jan Paweł II, tutaj w Szczecinie, 11 czerwca 1987 roku mówił i wołał z wielką mocą na koniec tego zgromadzenia. 700 tysięcy ludzi słuchało tych słów. Przypomnij w sobie tchnienie Ducha Świętego od sztu, od bierzmowania, które masz w sobie, nie po to, by się przewracać pod lada, pod muchem wiatru, nie po to, by się przewracać pod lada, pod muchem, ale po to, by stał, jak ten żeglarz i dopłynął. I Ty masz tu moc Ducha Świętego w sobie, by się oprzeć, przeciwstawić prądowi tego świata i płynąć pod prąd z Jezusem Chrystusem zdecydowany do końca. Jako mąż, jako ojciec rodziny, głowa rodziny, zdecydowany do końca. I mówiłem już tutaj z tego miejsca, że wy, mężowie, ojcowie, macie być piersi w wierze, przywódcami Bożymi w Waszych domach, pełni wiary, modlitwy, dający przykład jako pasterze, pełni Ducha Świętego. O takich ojców i takich mężów potrzebują dziś rodziny i cały Kościół. Amen. Amen. Dlatego radykalizm wierzę. Radykali zwierzę, by całym sercem należeć tylko do Jezusa Chrystusa, nie pół na pół. Bo jeśli będziesz letni, jeśli będziesz niezdecydowana, jeśli będziesz chwiejący się jak chorągiewka, to wtedy do nas dotyczą się słowa Jezusa z Apokalipsy 3,15. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. A tak, skoro jesteś letni, letni ani gorący, ani zimny. Chcę Cię wyrzucić z moich ust. A zatem dzisiaj, Panie Jezu Chrystus wyrzekamy się letniości, wyrzekamy się naszej chwilności, wyrzekamy się niezdecydowania, wyrzekamy się wszelkich związań ze złem, wszelkiego kompromisu ze światem. My, Panie Jezu, dzisiaj oddajemy Tobie nasze życie, bo stajemy do walki My chcemy przeciwstawiać się temu wszystkiemu, co jest złe. Przyjdź i umocnij nas, byśmy nie ulegali złu tego świata, ale mieli siłę, moc Ducha Świętego. Zawsze stabilni, zawsze stateczni w wierze, nie chwiejący się, oddani tylko Tobie, ożywieni mocą Ducha Świętego, by się przeciwstawiać do końca, radykalnie, temu wszystkiemu, co jest złe. Daj nam, Panie, moc Ducha Świętego, Abyśmy, jak mówi Paweł do Rzymian 6,11, byli umarli dla grzechu, a żyli tylko dla Ciebie. Abyśmy walczyli o wiarę i zdobywali życie wieczne, do którego zostaliśmy powołani na chwałę Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Dotykaj, Panie, nasze serce. Niech to Słowo pracuje w nas. Niech to Słowo nas ożywia. Niech nas umacnia. Teraz egzorcyzmuje nas. Niech to Słowo nas egzorcyzmuje. Uwalnia od zła. Niech nas uzdrawia, Panie. Moc Twojego Słowa. Moc Twojego namaszczenia. Prosimy Cię, Jezu. Prosimy Cię, Jezu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.